Cześć, dzień dobry, czołem, czołem. Dzisiaj odcinek kontrolny, jak wskazuje tytuł. Odcinek kontrolny, czyli taki odcinek, który powinniście wysłuchać, będzie bardzo krótki, a przeznaczony jest dla wszystkich, którzy słuchają tego podcastu w miarę regularnie i to dla nich taka informacja. Mianowicie muszę trochę pozmieniać to na serwerach i tak dalej. Znaczy, Kończy mi się po prostu serwer. Zdecydowałem, że... Aha, no w ogóle tak, na początek. Dziękuję wszystkim, którzy mi um, doradzali, co zrobić z serwerem i tak dalej. Um, i, I niestety nie skorzystam z pomocy żadnego z Was, z tych osób, które mi oferowały na przykład miejsca na serwerze. Niemniej jednak dziękuję bardzo. Staram się wybrać po prostu jakieś proste rozwiązania w tej chwili. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu inwestować dalej w serwer po prostu, skoro podcast mogę utrzymać na jakichś darmówkach. Ja wiem, że to nie jest takie do końca pewne, że nigdy nie wiadomo co to będzie i tak dalej. Porobiłem sobie backupy niektórych podcastów, swoich oczywiście, część znalazłem na chomiku, których nie mogłem odnaleźć. Także gdzieś te odcinki zawsze da się zgarnąć do kupy i być może kiedyś zrobię z tym jakiś porządek, ale chwilowo nie mam ani czasu, znaczy do bzdura, czas miałbym, nie chce mi się po prostu, <śmiech> nie chce mi się w tej chwili tym zajmować, a czasu mam bardzo mało, bo um, chyba za dwa dni skończy mi się serwer, może wcześniej, nie wiem, więc na wszelki wypadek. Informuję, że gdyby się pochrzaniło coś z RSS-em, nie moglibyście znaleźć y, Pichontarium nowych odcinków y, w iTunes na przykład, to proszę zajrzyjcie na stronę pihont.pl, bo domena powinna jeszcze zostać i być może ją zostawię sobie y, jako jedna z takich rzeczy, a być może po prostu będę stawiał na blogspocie. I tak czy inaczej, podcast będzie stał na blogspocie w tej chwili, więc taki adres prawidłowy podcastu to będzie pichontarium.blogspot.com lub, lub .co.uk Zależy, bo Blogspot sobie ustawia końcówkę tak, jak wskazuje mu kraj, z którego wchodzicie. Taka ciekawostka przy okazji. No ale generalnie pichontarium.blogspot.com, tam, tam będzie podcast. domena Pichon.pl najprawdopodobniej będzie po prostu przekierowywała na, na, na ten na ten spot. Tam znajdzie się jeden, dwa, może trzy odcinki ostatnie, a reszta pójdzie w zapomnienie. Znaczy, tak jak mówiłem, może kiedyś to ogarnę, gdzieś to umieszczę, te starsze odcinki. Na razie w RSS nie powinno się znaleźć nic poza powiedzmy poprzednim odcinkiem, tym i kolejnym. Postaram się bardzo szybko wypuścić następny odcinek, tak za kilka dni jak ten serwer padnie, żeby zobaczyć gdzie tak naprawdę się pojawia nowy odcinek. Zakładam, że RSS, tych którzy subskrybują RSS-a po prostu nie zmieni się i jestem w dobrej myśli, że w iTunes także się to nie zmieni. Może natomiast nastąpić pewien, pewne burdello w którymś momencie, kiedy zdecydowałbym się na wrzucenie starych odcinków, one mogą wam skoczyć w czytniki znowu, więc sorry za to z góry, a może wcale tak nie zrobię. No tak czy inaczej. Na razie zaczniemy od, od kolejnego odcinka Pichontarium. Już nowy, następny ukaże się w nowym RSS-ie, Więc bądźcie czujni. Jeżeli w ciągu powiedzmy tygodnia, dwóch nie, nie, znajdzie, nie zobaczycie nowego odcinka Pihontarium, zajrzyjcie na <gry> pichontariumblogspot.com i tam y, ewentualnie znajdzie się informacja, gdzie jest nowy RSS i jak to wszystko teraz działa. Mam nadzieję, że się nie pokrzaszy za bardzo, bo RSS-a mam y, przepuszczonego przez Fitburnera i powinno się udać, że, że to wszystko się zachowa w, takiej, w takim porządku, jak jest i wszystko nadal będzie działało. No. A w następnym odcinku, a nie, nie będę mówił na razie o czym mówię, o czym powiem w następnym odcinku, bo tak naprawdę to pewny nie jestem. Dobra, to wszystko, sorry za taki bałaganiarski odcinek kontrolny, ale to jest taki odcinek, żeby właśnie skontrolować sytuację i zachować jakiś tam porządek. To na razie, cześć.